Ukryty Trak, Krzysztof Krawczyk. O kurwa! Prowo! A, to jest prowicowcy, to jest tak zwani... Ci co robią prowokacje to są prowicowcy. Tak, następny kawałek jest Lowo. Tłusty Blend, Hidden track. Krzysztof Krawczyk, kłebo na Fide, kawałek pod yy, nazwą hidden Prowo. To yy, opowiem o krótce, to, to był pomysł Krzysztofa, żeby zaangażować się w ten projekt. Dokładnie, odmówił Goranowi Bregowiczowi tak. i stwierdził, że kłebo jednak to, to, to jest przyszłość. Przecież... Prawy do lewego, ja Wypij dzisiaj jest to no, z nami nie wypije? Ten jest 1,8 ml. To ja! To znowu ja! Błe! Okay. Nawijają mi makaron na uszy Rzucają mięsem fajnie, ale już nie wiem Czy rafują tu, czy kurwa gotują lasagne Sprawdźmy jak coś, zjem cię freestylem Ściero, to co zrobiłem, do teraz To trailer, dopiero elo Jestem kłe, nie wierzę w rap Mam lewe, level up i lewe Level off i evenement flow I nie wiem czego chcę To było provo, teraz kurwa lecę Jak berserker, kiedy biorę tego jebanego majka To wiesz, to będzie spodziewany rozkór Gender killer, baby, wiesz, że zdejmę stąd tych wymuskanych chłopców W końcu, baby, do E, do do Idę do Apple, po prostu dwóch rewolwerowanych rewolwerów tu pali prosto z mostu tu, jak to my i gony Bóg, wszystkie oni wiem co z tym zrobić, uh, wiem co z tym zrobić, chory flow jak mój są elektryczne krzesło, sokerowi, to im bokiem wychodzi, jak endomorfikowi, Parostatki Aż od rana tak śpiewnie szalka Kolorowe oczy minus 8 dioptri to ja Każdego z platformy bym połzybiał jak psa za. To, że napędza to co robi Tusk Ha, dobra wróć, no może go win luz Jestem gruboskórny, nawet nie czuję dotyków To głupie bez kitu, bez półek empiku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 Statkiem w piękny ręk, statkiem na parę, w piękny ręk, przy wtórze klok do głośnych krzyków aż od Tak śpiewnie. Czy nie tak